Czym może wyróżniać się zgrabiarka, aby dostać złoty medal na poznańskiej Polakrze? Muszą to być cechy bardzo istotne dla jej pracy i o tym właśnie rozmawiamy z panem Norbertem Pawluczukiem z firmy Samasz, która jest producentem zgrabiarki dwukaruzelowej Tango 730. Panie Norbercie pytanie, więc czym musi się wyróżniać dobra zgrabiarka? Dobra zgrabiarka musi mieć, aby być dobrą zgrabiarką wiele cech użytkowych, musi być połączeniem funkcjonalności, niezawodności, musi gwarantować czyste zbieranie paszy, to wszystko gwarantują zgrabiarki samaszu. Na tegorocznej edycji targów Polagra Premiery yy, pokazujemy właśnie zgrabiarkę dwukaruzelową Tango 730. Jest to połączenie funkcjonalności yy, dwóch zgrabiarek. Zgrabiarki Z2 780 i yy, Duo 680. Yy, zgrabiarka Tango umożliwia zgrabianie w jeden lub w dwa wałki w zależności od ustawienia odległości karuzel od dyszla centralnego. Yy, myślę, że... że... Wszystko to zostało docenione przez y, kapitułę y, Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich i y, stąd nominacja i zdobycie Złotego Medalu. Trwa również głosowanie y, na drugi Złoty Medal y, dotyczący wyboru konsumentów. Tutaj nie skromniej chcę powiedzieć, że w chwili obecnej prowadzimy, mamy bardzo dużą przewagę nad pozostałymi laureatami. Znani jesteście w zasadzie Dzięki zgrabiarkom i dzięki kosiarkom. I myślę, że każdy rolnik doskonale Was kojarzy z tym. Ile to już modeli zgrabiarek przewinęło się przez Waszą fabrykę? Mm, modeli zgrabiarek, tutaj mi Pani troszeczkę zaskoczyła tym pytaniem. W ofercie mamy w sumie około 200 różnych maszyn. Samych zgrabiarek musiałbym policzyć, nie odpowiem pani w tej chwili ile mamy. Chcę jednak powiedzieć, że tak jak pani zauważyła, no znani głównie jesteśmy z tego, że, że, że produkujemy maszyny do zbioru zielonki. Są to nie tylko zgrabiarki, ale również kosiarki dyskowe, frontowe, tylne, bębnowe, przesząsacze, zgrabiarki. Oferta również powiększyła się o wozy paszowe. Jedno czego mi by brakowało wtedy do pełnej technologii produkcji zielonek, to jednak pras i owiarek. Tak, tego nie produkujemy, nie czujemy się w tym na tyle mocni, aby debutować z takimi produktami. Chcemy rozwijać to, na czym się znamy, nad czym pracujemy od ponad 30 lat i w tym czujemy się silni. Wiem, że Wasze produkty są doceniane również na rynkach zagranicznych. Jak modnym ostatnio kierunkiem eksportowym, jeśli chodzi o polskie maszyny, jest Afryka i Wschód, Rosja, Kazachstan. Jak to wygląda u Was, jeśli chodzi o eksport maszyn? W chwili obecnej eksport maszyn to jest ponad 60% naszej produkcji. Eksportujemy nasze maszyny praktycznie na wszystkie kontynenty, nawet na tak egzotyczne rynki jak Australia, Japonia, Korea. Planujemy dalszy rozwój, dalszą ekspansję na rynki Nowej Zelandii i Australii. Chcę tutaj również powiedzieć, że w ubiegłym roku żeśmy utworzyli spółkę Samosz Ameryka, która już sprzedaje maszyny na rynku Stanów Zjednoczonych i Kanady. Mamy również spółkę Samosz Rosja, także eksport jest bardzo dużą częścią sprzedaży w naszej spółce. Czy stajemy się my jako Polska coraz bardziej liczącym się producentem w skali światowej? Myślę, że nasza myśl techniczna jest dostrzegana i to powoduje, że rolnik dzisiaj jest osobą bardzo dobrze wyedukowaną, zna się na maszynach, widzi, co kto oferuje i to powoduje, że sprzedajemy te maszyny na cały świat. A równocześnie chyba polski rynek po tych kilku takich skokach się chyba trochę nasycił, prawda? Myślę, że, że tak, aczkolwiek powiem Pani, że u nas w miarę to idzie stabilnie, nie mamy jakichś drastycznych spadków czy drastycznych wzrostów. Raczej idziemy równym tempem, wzrost sprzedaży określamy na pułapie 10-15% i, i tak to u nas wygląda, tak to realizujemy. Chyba też argumentem dla tego międzynarodowego powodzenia są targi. Korzystacie z takiej formy kontaktu z rolnikami z innych krajów? Tak, oczywiście bierzemy... Udział we wszystkich liczących się targach światowych. Byliśmy w ubiegłym roku na targach Agitechnika w Hanowerze, byliśmy na targach Sima w Paryżu. Za miesiąc czasu jedziemy na targi SIMA Saragossa, także to wszystko buduje dobrze markę firmy Samasz i powoduje, że, że jesteśmy widoczni na tamtych rynkach i odnosimy sukcesy, jeśli chodzi o sprzedaż.